Spotkanie ma się odbyć w hotelu o nazwie Dworek 1885. Jest tam na pierwszym piętrze sala klubowa. Dworek znajduje się na ulicy Kaliskiej 7 przez 9 w Ostrzeszowie. Wstęp oczywiście wolny. Każdy, kto ma pragnienie poznać Boga lub słuchać słowa Bożego na temat zbawienia, może przyjść bez żadnych opłat.